Swoim wyglądem teatr grecki przypominał dzisiejszy stadion. Plac w środku, zwany orchestrą, otaczała spadzista widownia z miejscami wykutymi w skale. Na wprost orchestry znajdował się budynek, skenę. Służył on jako rekwitornia i przebieralnia dla aktorów. Z czasem dobudowano do niego drewniany pomost, zwany proscenium. Wtempowali na nim aktorzy, ubrani w grube, watowane ubrania, wysoko upięte peruki i buty na koturnach. Na twarzach mieli maski. Liczba aktorów na scenie miała trzech osób. Teatr grecki nie uznawał dekoracji. Dopuszczał natomiast symbolikę kolorów. Na przykład purpura oznaczała wysoki urząd, władzę. Co grano w greckim teatrze? Najczęściej grano tragedię. Tragedię rozpoczynał prolog, czyli przedakcja. W prologu zapoznawaliśmy się z istotą konfliktu. Następnie mieliśmy do czynienia z Parodosem, chórem starców. Kolejno następowały sobie epizodiony przeplatane chórami, stasimonami. Ostatni chór nazywał się Exodus. W epizodionach występowały pacy śpiewane, tak zwane kommosy. Takim kommosem w antygonie Sofoklesa jest lament udającej się na śmierć bohaterki. Pamiętajmy, chór pełnił w tragedii rolę Sędziego. I komentatora wydarzeń. Akcja tragedii klasycznej narastała do punktu kulminacyjnego i następowało wyładowanie w końcowej katastrofie. Nazwę tragedii wywodzimy od greckiego wyrazu tragos, czyli kozioł. Pochodzi ona tą, że członkowie chóru dionizyjskiego występowali w koźlich skórach. W V wieku przed naszą erą w Atenach tworzyła trójka tragików greckich Aeschylus, Sofokles i Eurypides. Co warto wiedzieć o pozostałych gatunkach dramatycznych? Komedie miały charakter polityczny i obyczajowy. Pisał je m.in. Arystofanes. Dramat satyrowy był zaś odmianą komedii, w której aktorzy występowali przerani za satyrów i przedstawiali ludowy, rubaszny humor. Wróćmy jednak do tragedii, najbardziej cenionego przez Greków gatunku dramatycznego. Klasyczną tragedią grecką jest antygona Sophoklesa. O czym traktuje ten utwór? Antygona, królewna tebańska, pochodziła z przeklętego przez bogów rodu Labdakidów, nad którym zawisło Fatum. Dwóch jej, Eteokles i Polinejkes, w wyniku sporu o władzę stało się wrogami. Polinejkes sprowadził na Teby obce wojska. Obaj bracia polegli w bratobójczej walce. Następca tronu, Kreon, Kazał pochować godnie obrońcę Teb, Eteoklesa. Pod groźbą kary śmierci zabronił natomiast grzebania zwłok Polinejkesa. Antygona złamała zakaz. Pochowała zwłoki brata, aby wypełnić boskie prawo nakazujące pogrzebać zmarłych. I pomoże że miała zostać synową Kreona, król skazał ją na śmierć. Decyzją tą doprowadził do samobójczej śmierci swego syna Hajmona i żony Eurydyki. Pozostał sam. Istotę tragizmu stanowi wybór między dwiema sprzecznymi racjami. Antygona jest bohaterką tragiczną, ponieważ musi dokonać wyboru pomiędzy prawem boskim, religijnym, a państwowym, ustanowionym przez ludzi. Dokonuje również wyboru między miłością do brata, a posłuszeństwem wobec władzy. Mamy więc również konflikt uczucia i rozumu. Antygona reprezentuje rację jednostki, Kreon, racje państwa. Kończąc rozważania o antyku, nie sposób pominąć twórczości największego rzymskiego liryka, Hacego. Kiedy żył i co napisał Horacy? Żył on w pierwszym wieku przed naszą erą zapanowania panowania Oktawiana Augusta. Jest to bujnego rozwoju literatury rzymskiej. Tworzyli wtedy również tacy wybitni poeci jak Wergiliusz i Owidiusz. Wróćmy jednak do Horacego. Pisał on ody, pieśni, wiersze liryczne, listy poetyckie. Ulubionymi tematami jego utworów były miłość, przyjaźń, wesołe biesiady, ale i ojczyzna oraz refleksje filozoficzne. Choracy nawiązywał do greckiej poezji, a także filozofii. Interesował go reizm i stoicyzm. Epikureizm, filozofia Epikura, głosił, że celem życia powinno być dążenie do przyjemności i szczęścia, które można osiągnąć przez i sprawiedliwość. Stoicyzm natomiast, stworzony przez filozofa greckiego Zenona Skitjon, mówił, że należy żyć w zgodzie z prawami natury i wszechświata. Nie można popadać w uczuciowe skrajności. Szczęście może zapewnić człowiekowi tylko równowaga ducha, spokój i opanowanie. Korzystając z obydwóch filozofii, Horacy wypracował własną postawę wobec życia, określaną jako złoty środek, carpe diem, łap, dzień, korzystaj z chwili. W odzie 30. Horacy przepowiedział przyszłą sławę poetycką w słowach. Non omnis moriar. Nie wszyscy umrę. Do tych słów nawiązywać będą między innymi poeci renesansu, czy wielcy poeci romantyczni. Horacy stworzył drugą, po greckim filozofie Astotelesie, poetykę, czyli zbiór zasad obowiązujących w literaturze. Napisał ją w formie listu poetyckiego skierowanego do pizonów. Zastanówmy się, co nam daje znajomość kultury i literatury antycznej? Mitologia? podobnie jak Biblia, inspirowała twórców. Różne jednak mogą być sposoby odwoływań do antyku. Poeci, pisarze i malarze czerpali tematy z wielu mitów, nawiązywali do poetów antycznych, np. do Homera czy Sofoklesa, do antycznej filozofii, zwłaszcza stoickiej i epikurejskiej, a także do ukształtowanych w starożytności gatunków literackich. Jako przykład inspiracji twórczej Mogą posłużyć różne interpretacje mitu o Dedalu i Ikarze. O czym opowiada ta mitologiczna historia? Był mistrzem we wszystkich sztukach. Potrafił projektować budowle. Miasta zamawiały u niego posągi bogów i bohaterów. Podziwiano go wiedzę i umiejętności. Na polecenie króla Minosa zbudował słynny labirynt dla królewskiego syna Minotaura. Odrażającego potwora Po wykonaniu zadania Dedal postanowił wrócić do Aten Do swojej ojczyzny Ponieważ jednak król kreteński Chciał go za wszelką cenę zatrzymać Skonstruował dla siebie i syna Ikara Skrzydła z ptasich piór Sklejonych woskiem Aby dotrzeć do Aten drogą powietrzną Dedal ostrzegał Ikara Aby nie wzlatywał zbyt wysoko w górę Bo słońce stopi wosk I wówczas można zginąć Niestety Ikar nie posłuchał ojca. Wznosił się coraz bliżej słońca. I stało się to, co przewidywał Dedal. Słońce roztopiło wosk, spoinę skrzydeł i Ikar wpadł do morza. Do jakich refleksji skłania nas ten mit? Dedal i Ikar reprezentują odmienne postawy wobec życia. Ikar pełen emocji i romantyzmu działa wbrew logice. Dedal zrównoważony i konsekwentny osiąga cel – jest jednak pozbawiony odczuć, których doświadczył Ikar. Temat Dedala i Ikara przewijał się w wielu dziedzinach sztuki, między innymi w malarzie. Na przykład w XVI wieku znakomity malarz flamandzki, Bruegel, namalował obraz pod tytułem Upadek Ikara. Na obrazie widać oracza orzącego ziemię, sterza pasącego owce, w dali płynie okręt wiozący pielgrzymów. Może jest spokojne? ludzie zajmują się swoimi sprawami. Dopiero jeśli przyjrzymy się uważnie, zauważymy po prawej stronie w dolnej części obrazu wpadającego do morza Ikara, którego śmierć nie została zauważona przez nikogo. Obraz Brojgla ma ścisły związek z opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem Ikar. Akcja utworu rozgrywa ostatniej wojny w okupowanej Warszawie. Mały chłopiec tak pogrążył się w lekturze interesującej książki, że przechodząc przez jezdnię, o mało co wpadłby pod samochód gestapo. Gestapowcy zabrali go, zanim ktokolwiek zorientował się w sytuacji. Chłopiec poniósł samotną śmierć na oczach ludzi, którzy niczego jednak nie zauważyli. Do mitu ikajskiego nawiązał też Stanisław Grochowiak w wierszu pod tytułem Ikar. Podmiot liryczny, wypowiadając ogólną refleksję na temat sztuki, od której domaga się prawdy, a nie efektownego gauszu, nawiązuje do obrazu Brojgra. Podkreśla, że malarz umieścił na pierwszym planie wołu i oracza. To skłania do stwierdzenia, że sztuka ma wartość także wtedy, kiedy mówi o rzeczach zwyczajnych. Potwierdza tę tezę zestawienie i kara i ciężko pracującej kobiety. Podmiot liryczny udowadnia... Że piękno tkwi w otaczającym świecie, w codzienności, w prostocie życia. Trzeba tylko umieć je dostrzegać. A jak odczytał mit o Tedalu i Ikarze, inny poeta współczesny, Ernest Bryll, swoje przemyślenia na temat mitu i obrazu Broigla, zawarł w wierszu Wciąż o Ikarach Głoszą. Wystarczy przeczytać pierwszy wers aby zrozumieć, że podmiot liryczny za głównego bohatera mitu uważa nie Ikara, dającego się ponieść emocjom, ale Dedala, który osiągnął cel. Dalsze refleksje prowadzą do wniosku, że nie można w życiu dążyć do celu za wszelką cenę. Mit ikaryjski skłonił także do rozważań wybitnego poety Tadeusza Różewicza. Przeczytajmy wiersz Prawa i Obowiązki, w którym podmiot liryczny początkowo oburzał się na ludzi obojętnych, takich jak oracz czy pastuch, którzy nie dostrzegli śmierci i kara. Z biegiem czasu jednak zmienił zdanie. Zdobywając doświadczenia życia, zrozumiał, że dla marzeń nie można poświęcić życia, że nie można kierować się wyłącznie emocjami. Podmiot liryczny doświadczony przez życie rozumie, że trzeba być realistą. Nie można jednak być ślepym na nieszczęścia innych. W drugiej części utworu przejmuje postawę moralisty, który prowokuje odbiorcę do wyrażenia protestu przeciwko obojętności i znieczulicy. Przytoczone przykłady świadczą o tym, jak bogatym źródłem inspiracji twórczej były mity antyczne. Nazwę średnie wprowadzili twórcy następnej epoki, renesansu. Oznaczali mu tzw. Tak okres przejściowy między epoką starożytną, czasami odrodzeniem. Przyjęte określenie było wyrazem lekceważenia żywionego dla epoki uznanej za okres mroczny i ciemny. średniowieczu zarzucano odejście od wspomnianej kultury antyku, jej zniekształcenie, uległość wobec barbarzyńców, zdobywców dawnego cesarstwa rzymskiego. Rewizja poglądów o epoce nastąpiła w XVIII i XIX wieku. Zaczęto wówczas dostrzegać wielkość sztuki średniowiecznej. Epokę średniowiecza wyznaczają dwie umowne daty. Za jej początek przyjmuje się rok 476, upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Koniec stanowi odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 roku. Średniowiecze w Europie trwało więc długo, od V do XV wieku. W Polsce okres ten trwa od X do połowy XV wieku. Za początek epoki przyjmuje przyjęcie chrześcijaństwa. 966 rok. Jaką rolę odgrywał w średniowieczu Kościół? Kościół sprawował w średniowieczu hegemonię, to znaczy wywierał wpływ na wszystkie dziedziny życia, politykę, naukę, literaturę. Kształtował sposób myślenia ludzi, Upowszechniając zasadę memento-mori, spowodował, że ludzie traktowali życie na ziemi jako etap przejściowy do osiągnięcia szczęścia w wieczności. Jako droga do zbawienia preferowana była asceza. Polegała ona na umartwianiu ciała. Z czasem asceza stała się przejawem fanatyzmu religijnego. Głoszenie poglądów sprzecznych z nauką kościoła uznawano za herezję. Heretycy sądzeni byli przez trybunał kościelny zwany świętą inkwizycją a co możemy powiedzieć o podłożu historycznym epoki średniowiecza krzyż i miecz to dwa symbole epoki wyznaczające swoisty dualizm w kulturze średniowiecznej w średniowieczu zarysował się ostry konflikt między cesarstwem a papiestwem cesarze niemieccy uznając się za spadkobierców cesarzy rzymskich dążyli do zwiększenia wpływów politycznych Poprzez podporządkowanie niektórych instytucji kościelnych, papieństwo zabiegało o zachowanie autorytetu religijnego, moralnego oraz o utrzymanie wpływów politycznych. Ścierające się w polityce racje religijne i świeckie spowodowały współistnienie dwóch rodzajów twórczości artystycznej religijnej i świeckiej. Świeckość kultury średniowiecznej nie oznaczała jednak odcięcia się od chrześcijaństwa. Pamiętać należy, że ówczesna feudalna Europa, mimo rozwarstwienia stanowego i monarchicznego, stanowiła jedność, wspólnotę złączoną tą samą religią i władzą kościoła, reprezentującego powszechną, łacińską, ponadnarodową kulturę. Poglądy filozoficzne wpłynęły na sposób myślenia ludzi średniowiecza na literaturę i sztukę. Podstawą średniozystemów filozoficznych była scholastyka. Filozofia ta polegała na udowadnianiu z góry przyjętych twierdzeń. Spekulacje myślowe przeprowadzone zgodnie z zasadami logiki greckiego filozofa Arystotelesa miały na celu udowodnienie przyjętej tezy, którą było niepodważanie istnienia Boga. Średniowieczne systemy filozoficzne okrywały sytuację człowieka w świecie wyznaczonym przez horyzonty wiary. Na przykład augustynizm, czyli zespół poglądów głoszonych przez świętego Augustyna, ujmował człowieka jako istotę rozważającą swoją obecność w świecie i w czasie. Człowiek znajdował się na granicy bytów, między aniołami a zwierzętami. Takie umiejscowienie pomiędzy bytami wyższymi i niższymi prowadziło do wewnętrznego rozdarcia, konfliktu między cielesnością, między plądaniem dobra i zła. Filozofia świętego Tomasza z Akwinu, nazwana od imienia twórcy tomizmem, uwzględniała problemy etyki. Zakładała, że człowiek rozumiejące swoje przeznaczenie, musi starać się wznieść wyżej, walczyć z pokusami upadku, dbać o zasady i cnotę, ograniczać pragnienie sławy, bogactwa. Obowiązkiem człowieka jest przestrzeganie prawa i sprawiedliwości. Filozofia ta sankcjonowała istnienie człowieka w społeczeństwie feudalnym. Nieco odmienny był franciszkanizm, wywodzący się od świętego Franciszka. Preferował on wiarę radosną, prostą, płynącą z miłości do świata i wszelkiego stworzenia. Święty Franciszek zapoczątkował ruch odnowy moralnej w świecie pełnym zła i bezwzględności. Zbiór legend z życia świętego Franciszka sporządzony przez anonimowego włoskiego autora, a zatytułowany Kwiatki świętego Franciszka należy do najciekawszych utworów piśmiennictwa średniowiecznego. Czy w średniowieczu rozwijała się nauka? W średniowieczu rozwijała się głównie teologia i nauka o Bogu i filozofia scholastyczna. Mniej intensywnie rozwijały się nauki przyrodnicze. W astronomii uznawano system geocentryczny, uznający Ziemię jako centrum wszechświata. Dorobek naukowy średniowiecza, zwłaszcza w dziedzinie medycyny i matematyki, oceniono negatywnie. Należy jednak pamiętać, że wielki wszechstronny twórca i wynalazca żyjący w epoce odrodzenia Leonardo da Vinci więcej korzystał w swych pracach badawczych z ustaleń uczonych średniowiecznych niż starożytnych. Średniowiecze z antyku przyjęło poglądy Arystotelesa, oczywiście w zakresie akceptowanym przez Kościół, a także podstawy matematyki, fizyki i architektury. Nauczanie odbywało się głównie w szkołach przyklasztornych. Prowadzone było w dwóch etapach, trivium i kwadrivium. W Trivium uczono gramatyki, retoryki i dialektyki. Na drugim poziomie, w Quadrivium, dodatkowo arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki. Absolwent obu stopni otrzymywał tytuł magistra, czyli mistrza siedmiu sztuk wyzwolonych. W średniowieczu powstawały pierwsze uniwersytety, np. w Padwie i Bolonii we Włoszech, francuska Sorbona, w Anglii Oxford i Cambridge, w Europie Środkowej. Uniwersytet w Pradze i Akademia Krakowska. Początkowo otwierano w nich dwa wydziały: teologiczny i prawny. Kształceni prawnicy byli potrzebni, między innymi, do tworzenia administracji państwowej w kształtujących się w Europie monarchiach stanowych. Co wiemy o sztuce omawianego okresu? W średniowiecznej sztuce dominowały dwa style – romański i gotycki. Styl romański rozwinął się na południu Francji. Trwał w Europie od około X do XII wieku. Materiałem budowlanym był kamień. Budowle stawiane głównie na planie koła, tzw. rotundy, miały charakter obronny, zarówno kościoły, jak i zamki zerskie. Zachowały się nieliczne zabytki malarstwa romańskiego – jego namiastkę stanowiły bogato iluminowane rękopisy. Do nielicznych zabytków rzeźby majskiej należą słynne drzwi gnieźnieńskie. Na odlanych z brązu płaskorzeźbach nieznany artysta utrwalił sceny z życia świętego Wojciecha. Średniowiecze kojarzy się jednak głównie z drugim ze wspomnianych stylów – z gotykiem. Styl gotycki narodził się również we Francji, i trwało w Europie od XI do XIV wieku. Materiał budowlany stanowiła cegła. Budowle strzeliste, wysokie. Posiadały charakterystyczne sklepienia krzyżowo-żebrowe. Ozdobą długich, wąskich okien były traże. W tym stylu rozwijało się budownictwo sakralne i świeckie. Wspaniałymi zabytkami gotyckimi są m.in. Katedra Panny Marii w Paryżu, Katedra w Kolonii, a w Polsce Kościół Mariacki w Krakowie i Zamek Krzyżacki w Malborku. W malarstwie dominowała tematyka sakralna, dotycząca najczęściej męki i zmartwychwstania Chrystusa. Często pojawiał się także motyw śmierci w stylu dance macabre, taniec śmierci. Niezwykłe zjawisko stanowi malarstwo niderlandzkiego artysty Hieronima Boscha z przełomu XV i XVI wieku, uderzające bogactwem symboliki. Obrazy średniowieczne były poliptykami, składały się z wielu części. Niezwykle cennym zabytkiem rzeźby gotyckiej jest ołtarz Wita Stwosza, znajdujący się w kościele mariackim w Krakowie. W okresie późnogotyckim rozwinęła się także rzeźba nagrobkowa. Ach, wedes leim, w średniowieczu rozwijało się oczywiście śmiennictwo zarówno religijne, jak i świeckie. Utwory pisane były po łacinie oraz w językach narodowych. Autorom obca była próżna chwała. Nie ujawniali swoich nazwisk. Dlatego też literatura średniowieczna była z reguły anonimowa i miała głównie charakter dydaktyczny, moralizatorski. Do literatury religijnej należały utwory hagiograficzne, Przekłady pisma świętego, kazania, modlitewniki oraz pieśni religijne. Do piśmiennictwa o tematyce świeckiej zaliczyć możemy historiografię, epikę rycerską, lirykę miłosną i wiersze okolicznościowe. Odrębny charakter miały średniowieczne formy teatralne. Rozważmy, jaki charakter miały średniowieczne utwory hagiograficzne. Hagiografia to żywo to pisarstwo. Świętych. Żywoty świętych stanowiły lekturę bardzo popularną w średniowieczu. Szeroko znany w Europie był zbiór żywotów świętych włoskiego mnicha Jakuba de Vurdzin, zatytułowany Zła legenda. Żywoty świętych miały charakter konwencjonalny, to znaczy pisane były według określonego schematu, który obejmował narodziny świętego, koleje jego życia, męczeńską śmierć i cuda jakie działy się po śmierci nad jego grobem. Opowieść poprzedzał prolog, w którym autor jawiał powody skłaniające go do opracowania żywota. Prosił siły wyższe o pomoc, a czytelników o wyrozumiałość. Polskim przykładem średniowiecznej hagiografii jest legenda o świętym Aleksym z XV wieku. Aleksy był synem bogatej rzymskiej rodziny. Już jego narodziny charakteryzowały się pewną cudownością. Aleksy był wymodlonym u Boga dzieckiem. Mając 24 lata, zgodnie z wolą ojca, Aleksy poślubił Famijanę. Jednak zaraz po ślubie opuścił rodzinny dom, wzgardziwszy szczęściem doczesnym. Po rozdaniu posiadanego majątku prowadził życie żebracze pełne pokory i umartwień. Za jego przyczyną już w tym czasie Bóg czynił różne cuda, które ukazywały świętość Aleksego. Ten jednak nie dążył do chwały i zawsze w takiej sytuacji uchodził z miejsca, w którym chciano go otoczyć kultem. Swoje życie zakończył nierozpoznany na dworze ojca jako nędzarz. Dopiero cudowne znaki pozwoliły zidentyfikować w zmarłym żebraku Aleksego. Łatwo zaobserwować, że legenda o świętym Aleksym całkowicie spełnia wymogi średniowiecznego utworu hagiograficznego. Święty Aleksy stał się wzorem świętego, Utwory propagujące wzorce osobowe nazywamy paranycznymi. Ile mamy polskie utwory średniowieczne o tematyce religijnej? Do literatury religijnej należały różnorodne przekłady Pisma Świętego. Wielkim osiągnięciem był polski przekład Biblii, tak zwana Biblia Królowej Zofii. Była ona przeznaczona dla ostatniej żony Władysława Jagiełły, Królowej Zofii. Przekładu dokonał jej kapelan Adam z Jaszowiec. Wśród modlitewników dużym powodzeniem cieszyły się psałterze zawierające przekłady księgi psalmów. Zachowały się dwa takie przekłady z XV wieku. Psałterz floriański i Psalterz puławski. Odrębny rodzaj twórczości religijnej stanowiły kazania jako gatunek wypowiedzi pouczającej i perswazyjnej. Średniowiecze wypracowało sztukę tworzenia i wygłaszania kazań. Przypadkowo odkryte fragmenty kazań świętokrzyskich są jednym z najstarszych zabytków języka polskiego. Kazania te powstały w XIII wieku i bez wątpienia były przeznaczone dla prostego ludu. Przykładem tego gatunku są także XV-wieczne kazania gnieźnieńskie. Przeznaczone dla szerokiego odbiorcy zawierały elementy apokryficzne. Apokryfami nazywamy utwory o tematyce religii kanonicznych tekstów Kościoła. Były one zwalczane przez Kościół. Apokryfy nadawały często sprawom boskim ludzki wymiar. Były chętnie czytane i popularyzowane. Czy zachowała się jakaś polska pieśń religijna? Jednym z najcenniejszych i najstarszych zabytków języka polskiego jest Bogu Rodzica. Pierwsza zapisana polska pieśń religijna. Powstała najprawdopodobniej w XIII wieku, ale pierwszy zachowany zapis pochodzi dopiero z początku XV wieku. Wiadomo, że śpiewało ją rycerstwo pod Grunwaldem i pod Warną. Najstarsza część Bogu Rodzicy składa się z dwóch strof przedzielonych liturgicznym wezwaniem. Kyrie Eleison pełniącym funkcję refrenu. Pierwsza strofa zawiera apostrofę do Matki Boskiej. W tekście natomiast mowa jest o Chrystusie, Bogu i świętym Janie Chrzcicielu. Wszystkie postacie współtworzą zespół czterech osób, a więc liczbę symboliczną, bo oznaczają tak zwany kwadrat cnót, męstwo, sprawiedliwość, umiarkowanie, roztropność. Czytając dokładnie utwór, nie sposób nie zwrócić uwagi na intonację, która utwierdza nas w przekonaniu, że urodzica przeznaczona była dla śpiewu. Zaliczyć ją można do najwybitniejszych utworów polskiej liryki średniowiecznej.